Audycja numer 230, podcast Radio 9 Lubin. Przed mikrofonem Darek witam serdecznie w plenerowym, wakacyjnym wydaniu podcastu. Dziś magazyn do potęgi 9 o nauce i technice, a w nim m.in. o roamingu międzynarodowym oraz o tym, jak dbać o urządzenia elektroniczne podczas naszego wyjazdu. Zapraszam. Do, Do potęgi dziewiątej. Magazyn o nauce i technice. Tym razem podcast nieco krótszy niż zwykle i tylko w nim magazyn nauce i technice. Dziś m.in. właśnie o roamingu międzynarodowym. Co prawda audycja publikowana jest, jej premiera odbywa się już w momencie, kiedy obowiązują nowe stawki roamingowe, które zostały wyznaczone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w porozumieniu oczywiście wcześniej z Komisją Europejską, która takie normy prawne na wysokość stawek roamingowych narzuciła to właśnie dzięki e, działaniom Komisji Europejskiej za ten roaming międzynarodowy płacimy coraz mniej. A oczywiście zabieramy swój telefon zwykle w podróż zagraniczną. Nie wyobrażamy sobie bycia poza jakąkolwiek łącznością. Jeśli podróżujemy w krajach Unii Europejskiej, to oczywiście będziemy mogli... E, korzystać właśnie z tych obniżonych stawek roamingowych już od 1 lipca tego roku można z nich korzystać oczywiście. Przy zamierzenie jest takie, że w 2015 roku, czyli już w przyszłym roku w grudniu najprawdopodobniej nie będzie w ogóle roamingu międzynarodowego w krajach Unii Europejskiej i będzie to dotyczyć nie tylko połączeń głosowych, ale również internetu. Natomiast no niestety jeszcze 1 grudnia 2015 15 roku nie mamy, więc e, korzystając z dobrodziejstwa tego, co stało się 1 lipca 2014, już Wam powiem dokładnie, jakie stawki roamingowe obowiązują właśnie od 1 lipca 2014 roku. Jest to maksymalna cena, jaką trzeba będzie zapłacić za poszczególne usługi. I tak za połączenia wychodzące będzie to mogła być opłata nie wyższa niż 97 groszy za połączenia przychodzące nie zapłacimy w krajach Unii Europejskiej na pewno więcej niż 25 groszy za każdą minutę. Za SMS-a wysłanego nie więcej niż 31 groszy. Maksymalna kwota za wiadomość MMS to złoty, 2 grosze, a w przypadku transmisji danych to 1 złoty i dwa grosze za każdy megabajt. Oczywiście większość, praktycznie każdy z polskich m, operatorów, m, mówię tutaj głównie o operatorach infrastrukturalnych, m, ma w swojej ofercie Plany taryfowe, które już zawierają zwykle jakąś cząstkową usługę związaną właśnie z roamingiem międzynarodowym. Jeden z dwóch z operatorów, akurat taryfy mam tutaj przed sobą, nie będę ich wymieniał. Posiadają od kilkudziesięciu, nawet do kilkuset minut na połączenia wykonywane i odbierane. Natomiast jeśli chodzi o poprzednie, nieco wcześniejsze plany taryfowe, to które zostały, z często jeszcze korzystamy. Moż, często jest możliwość dokupienia po prostu dodatkowych usług związanych z roamingiem, jak na przykład darmowe, prawie prawie że nielimitowane, bo w dużej ilości nawet kilkuset minut miesięcznie połączenia przychodzące właśnie na terenie Unii Europejskiej. Trzeba uważać oczywiście jeszcze na wysył danych. Jak wspomniałem przed momentem, ta maksymalna stawka, jeśli chodzi o transmisję danych, a jednak często korzystamy gdzieś tam, z, chociażby z Facebooka, Twittera, lubimy sobie przejrzeć coś na YouTube, napisać jakiegoś maila. Yy, korzystamy z różnego rodzaju komunikatorów w naszych smartfonach i oczywiście to powoduje przesył danych. Ten przesył danych w krajach unijnych nie będzie mógł kosztować więcej niż złotówka i dwa grosze brutto yy, za każdy megabajt danych, ale to i tak może być dla niektórych dużo, więc warto sprawdzić u swojego operatora, jaką posiadacie możliwość wykupienia dodatkowej usługi transmisji danych. Często możecie zaoszczędzić nawet połowę tej ceny, którą moglibyście wydać. Oczywiście przekalkulujcie, czy zamierzacie w jakim stopniu korzystać oczywiście z usług roamingowych. Jeśli nie zależy Wam na dostępie do sieci, możecie oczywiście wyłączyć transmisję danych poza po za Polską i wtedy za tą transmisję danych nie zapłacimy. Pamiętajmy, że smartfony potrzebują internetu jak my. Powietrza do oddychania, one potrzebują tego internetu do aktualizacji wszystkich różnych danych. Warto chociażby wyłączyć jakieś aktualizacje w tle, synchronizację kalendarzy, maili, czy chociażby na przykład pobieranie aktualizacji aplikacji automatyczne. To w przypadku, gdy mamy duży pakiet transmisji danych w Polsce, na pewno nie uszczupli nam tego pakietu, ale może być bardzo, bardzo kosztowny. jednak poza granicami Polski. Jeśli udajemy się jednak poza terytorium Unii Europejskiej, to niestety musimy liczyć się z tym, że te opłaty będą nawet kilkukrotnie wyższe. Jeśli udamy się do krajów afrykańskich, czyli do tej najwyższej strefy, jeśli chodzi o właśnie stawki roamingowe, to możemy zapłacić za to bardzo, bardzo dużo, a przypominam, że w niektórych krajach stawki są liczne według tak zwanego roamingu prawie że satelitarnego, a to może być nawet kilkanaście złotych za każdą minutę połączenia, jeśli dzwonić będziemy na przykład do Polski. Warto zastanowić się wtedy, czy na przykład nie skorzystać z usług lokalnego um, operatora, i oczywiście taką możliwość zawsze możecie sobie rozważyć i możecie z tych usług innego operatora, na przykład lokalnego, gdzieś w dalekim kraju, jeśli jesteśmy poza Unią Europejską, można oczywiście skorzystać. Możemy korzystać również z sieci Wi-Fi, których pełno na różnych lotniskach, w, często nawet już teraz w niektórych liniach lotniczych, a już na pewno w wielu pociągach i nawet autobusach. Pamiętajmy jednak, że jeśli ten dostęp jest bez obowiązku wprowadzania dodatkowych zabezpieczeń w formie haseł na przykład, to jednak ta transmisja danych może w pewnym sensie być niebezpieczna i Narażamy się na jakieś ataki chociażby hakerów. Także zabierajmy oczywiście nasz telefon. Łączność jest ważna. Chociażby po to, żeby wysłać świeżą fotkę z bardzo ciekawego miejsca gdzieś na świecie. Właśnie chociażby do Polski. A my słuchamy podcastowej dziewiątki. Już za chwilę o tym, jak chronić chociażby nasz sprzęt i co o, zabrać sobie ze sobą na wakacje, żeby nie zabrakło nam na przykład prądu w telefonie czy też w aparacie fotograficznym. Tylko u nas całość konferencji prasowej. Radio 7. Witam serdecznie. Ja chcę powiedzieć, że to, to dwa nowe autobusy. Bardzo dziękuję za, za przybycie. Słyszałem, że, że dzisiaj ma być jakiś warte serdecznie. Nazywam się Andrzej Hiren i zapraszam do słuchania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 po krótkiej przerwie wracam i oczywiście rozmawiamy dzisiaj o tym, jak korzystam ze sprzętu elektronicznego gdzieś na urlopie. Przed momentem mówiłem o roamingu międzynarodowym, o tym, że istnieje możliwość już korzystania właśnie z tych obniżonych stawek roamingowych gdzieś za granicą, gdzie jesteśmy. Jeśli chodzi o Unię Europejską, oczywiście te stawki są dosyć atrakcyjne. Jeśli chodzi niestety o kraje spoza Unii Europejskiej, wybieramy się gdzieś bardzo daleko w jakiś egzotyczny zakątek naszego globu, to niestety za ten roaming zapłacimy jeszcze bardzo dużo. Natomiast y, oczywiście zabieramy ze sobą różne urządzenia elektroniczne, jak już wspomniałem. Mamy przy sobie często jakiś odtwarzacz muzyczny, który wykorzystujemy chociażby podczas podróży samolotem, autobusem, y, statkiem, czymkolwiek, gdziekolwiek się udajemy. I może się zdarzyć, że na przykład w telefonie, czy właśnie w odtwarzaczu zabraknie nam prądu. Warto zastanowić się wtedy, jeśli zamierzamy długo podróżować, jeśli nie mamy tej pewności, że na przykład w środku naszego transportu, w autobusie, czy też w pociągu nie ma gniazdka, które pozwoli nam podłączyć naszą ładowarkę do urządzenia mobilnego, czy to w tablecie, czy to w smartfonie, czy to w laptopie, czy to w jakimkolwiek innym urządzeniu, które mamy ze sobą, to oczywiście możemy zabrać ze sobą na przykład tak zwany bank energii. Fajne urządzenie wielkości często małego dysku lub większego pendrive'a, które zgromadzi z energię elektryczną, a po podłączeniu do urządzenia mobilnego, jak na przykład do smartfonu, będziemy mogli go doładować właśnie korzystając z, tej, z tego dodatkowego banku energii, który jest niczym innym jak po prostu większą baterią, która pozwoli nam doładować nasze urządzenie mobilne wszędzie, wtedy, gdy będziemy tego potrzebować. Oczywiście możemy włączyć w naszym smartfonie chociażby tryb oszczędzania energii, który zapewne pozwoli nam na kilka dodatkowych godzin czuwania urządzenia. Tak więc jeśli chodzi o bank energii to często no taki przemyślany i warty drobnego wydatku, zakup, a banki energii możemy kupić już za kilkadziesiąt złotych i to nawet markowe. Co do banków energii możemy skorzystać również z, jeśli oczywiście korzystamy z krajów, gdzie mamy dostęp do słońca, Możemy, ważne, żeby, jasne, żeby było jasno, żeby korzystać właśnie z energii słonecznej, możemy wykorzystać chociażby ładowarkę właśnie, która korzysta z, ze światła słonecznego. I taką solar ładowarkę możemy sobie dokupić do czego? telefonu. W przypadku na przykład tabletu lub komputera, no tu może być mały problem, ponieważ no niestety potrzebowalibyśmy... Mm, dosyć sporych rozmiarów takiej ładowareczki. Natomiast jeśli chodzi o smartfony w jakimś tam zakresie na pewno doładujemy, ale jednak chyba bank energii będzie lepszym wydatkiem. Oczywiście warto też zabrać ze sobą jakieś urządzenie, które na przykład oprze się wpływowi kurzu, czy też zaklapanie. Dziś na rynku smartfonów oczywiście wiele urządzeń, które posiadają odpowiednie, spełniają odpowiednie i można no, być pewnym, że jednak ten sprzęt nam się nie zniszczy. Jeśli gdzieś tam zostanie zachlapany czy gdzieś zostanie zakurzony, spadnie nam chociażby do piasku, y Pomimo tego oczywiście obowiązkowo chrońmy nasz sprzęt, ponieważ nawet ten, który będzie bardzo często odporny na wodę i kurz, może nam po prostu gdzieś tam popękać, jeśli upadnie na przykład. Yy, możemy, jeśli dysponujemy takim sprzętem, który umożliwia... Yy, no, niegrzeczne obchodzenie się z nim, że tak powiem to oczywiście możemy zakupić specjalne różnego rodzaju futerały ochraniacze na ten nasz bardzo cenny często sprzęt elektroniczny, które pozwolą na przykład na robienie zdjęć telefonem nawet pod wodą jeśli mają odpowiedni oczywiście futerał. W przypadku aparatów fotograficznych no niektórzy z nas jeśli nie korzystają z jeśli korzystają na przykład z y, baterii zwykłych do aparatu fotograficznego no to niestety po wyczerpaniu się tej energii będziemy musieli biegać, szukać jakiegoś kiosku gdzieś, nie wiem, nad morzem, chociażby żeby kupić odpowiednią baterię. Ale jak weźmiemy ze sobą ładowarkę i wyposażymy się wcześniej w akumulatorki wielkości właśnie naszych baterii, które potrzebujemy, których potrzebujemy właśnie do naszego aparatu fotograficznego czy też kamery, to oczywiście będziemy mogli sobie chociażby przez noc naładować nasz sprzęt po to, żeby następnego dnia wyruszyć z tym sprzętem i zrobić fantastyczne zdjęcia z wakacji, które później oczywiście wrzucimy na naszego Facebooka czy też Twittera przy użyciu taniego roamingu o którym wspomniałem wcześniej. Warto zastanowić się, jaki sprzęt jest nam rzeczywiście potrzebny, ponieważ waga bagażu, jego rozmiar często ma znaczenie. To jeśli na przykład podróżujemy liniami lotniczymi, w których musimy nieraz często za nadbagaż dopłacić. No chyba, że podróżujemy polskimi liniami lotniczymi, Eurolotem, czy też Lufthansa. Tam oczywiście dodatkowo za podstawowy bagaż rejestrowany nie zapłacimy, ale to już w innych audycjach o tym jeszcze będziemy rozmawiać w, tych, w te wakacje. Będzie dużo jeszcze o różnego rodzaju podróżach. Jeśli już zabraliście sprzęt, nie zapomnieliście o zgraniu kolejnego odcinka podcastowej dziewiątki na Wasz odtwarzacz, a nawet jeśli zapomnieliście, to możecie korzystając z, z dobrodziejstw sieci internetowej pobrać chociażby ten podcast i kolejny już za dwa tygodnie. A tymczasem w dzisiejszym 230 podcaście, nieco krótszym niż inne i w którym nieco mniej muzyki. Niestety nie wybrałem dzisiaj dla Was utworu z serwisu, który tak lubicie, czyli muzykalej. Mam nadzieję, że w kolejnych audycjach różnych wiele innych ciekawostek. A to pierwsza była plenerowa audycja letnia już całkowicie w podcastowej dziewiątce. Zapraszam na audycję o numerze 231 już za dwa tygodnie. A tymczasem do usłyszenia. Cześć!